Dawaj, Lamek. Właśnie wiezie mnie do studia z Ukrainy jakiś pan, ale mi nie przeszkadza w tym kraju. Przecież wyjeżdżałem sam. Spokojnie mnie wiezie do celu, ja jaram gibona na tylnym siedzeniu. W kieszeni pieniądze robione na mafii, choć nie jestem bossem kartelu. Noga na gazie, dobra na razie. Mieliśmy jechać, a stoimy w korkach 90 minut jak piłkarze. Obgadaliśmy już wszystkie bieżące tematy, zaczyna się cisza. Widzę, że go to krępuje i czekam tylko kiedy o coś zapyta. Nagle pyta. Z pracy. Mówię, że tak, a gdzie pan chodzi do pracy? Mówię, że trap, nie rozumiem co to znaczy Już tłumaczę, prosta sprawa, wie pan co to znaczy trapem Nie pracować, a zarabiać W pogoli za fartem ustawiam nawi niech na namastem nie na błogosławi W pogoli za fartem ustawiam nabi, niech na namastem nie na błogosławi Gadałem z rankiem o tym, że Polskę niedługo trafię. Że trapowe numery na auto autotunie odpalą tu radiowe stacje Minęło pięć lat od tamtej rozmowy i poczułem się jak Jasnowic. Czekaj, mam wizję Jesteś arcychujowy Nie jestem jedynym ojcem trapu Mam w sobie wiele pokory Szacunek do wszystkich chłopaków Co byli w tym kurwa i są do tej pory Jesteśmy jak dziary na twarzy Typie nas nie da się nie zauważyć Jaramy tak dużo trawy Typie, że nie da się nie zauważyć Suki na mnie patrzą ciągle Bo mam o white napisane Nie znam tego nawet dobrze Raz pokazał mi to lanek Żyję się dobrze Jak gdybym typie miał iść do pracy na etacie To kurwa po prostu bym poszedł Bo jestem normalnym chłopakiem W pogoni za fartem ustawiam nabi Niech na namastem nie błogosławi W pogoni za fartem ustawiam nawi Niech anioł namastem nie nie błogosławi